Cześć, jestem Krzyszman i prowadzę podcast wakacyjny. Oka, On no, tak. no, to tak, dzisiaj jest. Yyy. tu dzisiaj. Piąty jest dzisiaj, tak, piąty jest, bo wczoraj wygrał pan z wącami. A taki gościu na początku mówił. 4 lipca na wybodę bo jak nie, to jesteś tchórzem. Nie wiem czy mam tak tchórzem, ale niech mu będzie, a nie jestem pełnoletni, więc jestem tużem jak tym No Dobra. Jestem już u siebie w domu, więc internet całkiem dobrze. Nowa wersja Aud Audacity 1.3 poprawiona i pięknie jest wszystko. Dobra. Dzisiaj odcinek będzie taki taki niejaki jakby. Tak. Yy, nie było mnie przez... 3 dni, czyli cztery poprzednie, bo mi u babci odłączyli internet. Ha, ha, ha, ha. Internetu nie miałem. I za fajnie nie było, bo bez internetu jest głupio. Szczególnie tam, gdzie nie ma nic robić. Bo w telewizji też nic fajnego nie ma. No i ogólnie. Yy, no tak. Ha i fajnie, bo teraz mam no, wszystko u siebie, tak się swoje czuję w ogóle, fajnie tylko z tym podcastem się tak dziwnie czuję, bo tak to jest jak się zaczyna gdzie indziej a nie ten, a nie u siebie ja się już przyzwyczaję, pewnie za chwilę podobał wam się nowy Light Out? znaczy no, wygląd w stronę. czy fajnie jest, czy nie? czy się rozładzić trochę, czy nie? Powiedzcie, napiszcie w komentarzach i ja Was do y, pisania komentarzy gorąco zachęcam, bo komentarzy jest mało, a jeżeli y, jeżeli ten jeżeli, y, tego słuchasz, no to to skomentuj, no bo fajnie by było wiedzieć, czy mnie dużo osób słucha, czy nie, bo ja tam co prawda mam statystyki, ale nie wiem, czy te osoby zostają na dłużej, czy może nie, więc napisz, napisz, napisz. I teraz tak, pierwszy odcinek miał komentarze 3, bardzo ładnie, drugi 3, ale pisze 4, ale naprawdę jeszcze 3 później ja skinęł go, potem ja jeden komentarz i co tam, i odcinek i teraz miał komentarze 4, to tak ja naprawdę 2 i to od jednej osoby, bo te 2 to są moje, więc się jakby nie liczą dobra, no to może nie wiem, może jakiś podcast tu zareklamujemy dobra, no to reklama tak, tutaj te też was dopadną. Jeszcze Polska! Odnowionej, demokratycznej, nie życiu posłownej... Nie wytrzymam tego wszystkiego. Pienusz I powyżej nam wszystkich połoku. Za dużo telewizji. Idź na odwyk. www.odwyk.com O Bogu po ludzku. Człowiek nie szturek, wszystko wytrzyma. iść na odwyk jak to mówił Martin i ja Cię do tego zachęcam bo ja jakoś poszedłem i nic mi się nie stało myślę myślę że nic mi się stało chyba nie jakiś nie za bardzo nie no chyba, chyba. dobra no i co yy, no to o czym dzisiaj możemy mówić o powiem Wam historię bo sobie tak wstaję o siódmej nie wiem czemu ale się o siódmej obudziłem a ja budzik mam sobie to za 30 minut. Tak to jest pod świadomością, bo jak sobie ustalasz. Jesteś takie jak podświadomość, na przykład jak sobie ustalasz, że. A, obudzę się dzisiaj o 9. No i co? No i budzisz się o 9, około 9. Bo to podświadomość działa. Ale jak sobie postanowiłem, że obudzę się o 10, się o 7.30 obudziłem. I nie wyrobiłam swojej normy w śnie, czyli 8 godzin, a wakacyjnej, czyli 10 godzin. No niestety. Ale dobra, mm -hmm. poniedziałek jest piękny. Dzisiaj jadę sobie po struny, które zamontuję dopiero, yy, czekaj, kiedy, bo nauczyciel mi musi jeszcze menzurę ustawić. Kiedy tam mogę? 13. 13 to mnie nie będzie. Mm -hmm. Muszę sobie kalendarz wziąć, bo na dwa tygodnie Wtedy dzień mam wolny i na dwa tygodnie później jadę Jadę, ale dokładnie nie wiem gdzie Fatyk też mnie nie będzie uh, uh, uh, Niedobrze, niedobrze Później jest dziesiąty I to muszę zobaczyć na sierpień Ej tak, sierpień dziesiąty Dziesiąty akurat będę w domu Dziesiąty trzynasty jakbym chciał siedemnasty ale mi nie będzie i 20. wtedy też mnie raczej nie będzie niestety a chciałbym być dobra no to tak o czym ja mam wam mówić Że tak sobie człowiek y, idzie do szafki biera, bie, bierze gatki patrzy na te wszystkie gatki o mam. jak ja mam dużo gatek a mam dużo gatek po to i co tak myślę jeszcze o cholera połowa się jeszcze w sushi było jeszcze w praniu jak ja mam dużo gatek i to jest tak absolutnie bez sensu ale że ja nie mam nie wiem nie wiem w ogóle po co wam to powiedziałem no jest tak człowiek myśli nie wiem to jest w ogóle bezsensowne wszystko no i co? nie My ja mam myśli jak ja mam dużo gatek Przegadam już tak 6 minut 45 sekund, nawet więcej. No i nie wiem w ogóle o czym mam mówić. Co ja tu mam na biurku? Może o tym sobie pogadam. O, dzisiaj sobie są ciasto, bo babcia upiekła. No i przywiedłem do domu, nie? Bo jakbym mógł ciasta nie przywieźł do domu, nie? No właśnie. No i co? No i, pan, no i ja to ziasto i ono ja mi się wyrzuciło i coś będę się to Jeszcze w mamy pokoju to o błota O to co? <ścoughs> <ścoughs> o nie chce mi się przychodzić gotika, bo ja jestem w tej w jaskini, jak y, do jakiegoś orka niewolnika mam podejść i powierzać tych wszystkich ludzi ze starego obozu to w jednym momencie się na mnie rzuca że to jest przed mnie właściwie jego się nie da zabić ale na szczęście jadę na kodach im nic nie robi to jest wkurzające dosyć dosyć wkurzające jest no właśnie nie wiem więc nie gram w Gotika, dopiero sobie będę grał w Gotika 2, a teraz gram w Gitar Hero. Jak mi się przestanie chcieć grać w Gitar Hero, no to sobie puszczę Aragona, bo łatwa gierka. No a nie, to Piraci z Karaibów. A zaraz wyłączę ten podcast, zmienię go z na... na co? Na co go zmienię? Zmienię go z na... jak się nazywa? Na MP3. O. I będzie. Dzisiaj w ogóle nie ma podkładu. Dzisiaj jest taki odcinek wymuszony mi się, nie chcę gadać mi się, ale zapału nie straciłem, nie, zapału nie straciłem, nie bójcie się. Będą kolejne odcinki z nowym podkładem, naszym takim bardziej wolniejszym i powiedzcie, który podkład wolicie. A może puszczę jeszcze, przepraszam, może puszczę jeszcze jakiś podkład, poczekajcie, co ja tu mam, co ja tu mam. No, a tych podkładów miałem nie dawać, ale i tak jeszcze tego projektu nie robię, bo mam na myśli drugi podcast i już sobie takie podcasty do niego tam zgromadziłem, ale a to, a to jeszcze wam o nim nie powiem, bo żeby tamten musiał być, to oczywiście ten musi się udać. Dobra, tutaj mam jakiś podkład i go wam dam. niech ten podkład tu tak siedzi sobie, ale już powoli kończy znaczy nie kończy, bo muszę gadać się, je jeszcze jeszcze 3 minuty o, patrzyłam, myślałem, że ojciec przyszedł posłuchać Dobra. To co? słuchajcie, możecie zostawiać oczywiście komentarze ja się nie obrażę, ale zostawicie komentarze no i zostawiajcie komentarze, bo ich się nie obrażę. No to, nie, to głupio gadam teraz. Bo fan jest, jak piszecie komentarze, a tu mamy tą analizę. Jak to się mówiło? O, analytics. Tutaj mam Google Analytics i zobaczę zaraz ile Was tam jest, ile Was tam słucham. Nie? Tylko musi się załadować. Hmm. Dobra. E, tak. I teraz sobie ustawię od kąt do kąt. Od 25 do 5 lipca. Czyli już ile działamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, Dwanaście dni działamy już. Łopacz, prawie dwa tygodnie. 8 znaczy, nie brak, prawda? Jadę. 100 odwiedzin! 354 odsłony! 3... czyli... 3,54 strony flash odwiedziny. 33% współczynnik odrzuceń. Co jest odrzucenia? Nie wiem. Yy, średni czas słowa na stronie. 13 minut! Czyli ktoś tego słucha! Ktoś tego słucha! I 13% nowych odwiedzin. Tam wczoraj było 8 osób najwięcej było w środę był w środę jakiś odcinek? chyba był o kiedy była jaskinia głupoty wtedy było najwięcej odwiedzin później jeszcze wcześniej teraz tak Teraz w piątek zmalała w sobotę było 7 w niedzielę 8 a dzisiaj jest 0 czyli tak jak na początku tak 43% to są odwiedziny bezpośrednie, 31% wizytanie odsyłające, a 26% to jest co? To oczywiście inne, inne. W jakim mieście najbardziej lubią chodzić? Więc tak. Z Dambice najwięcej osób mnie odwiedza. Pozytawiam Dębice I tam no, lubię mi dębice bo Dębica się pewnie mnie Spędza czas na stronie 22 minuty 18 sekund To moja babcia tam ja mieszka koło Dębicy Fajnie Ty Ludzie z Dębicy wie, czyli jest bizno no, no, fajnie że wiecie Albo nie wiecie Dobra Później Warszawa na drugim miejscu Ale ogromna jest różnica, bo w Warszawie tylko 13 w samym czas na stronie spędzają 9.32 Później mianowicie Śląskie na trzecim miejscu i tam spędzają 5 minut Katowice spędzają 1 minutę Sosnowie spędzają minut 10 Później się, nie wiem, coś tam jest Częstochowa i tam, nie, tam kilka takich ale mało spędzają Później jest Częstochowa 15 minut Później jest mysłowice 14 minut, a Częstochowa to jest prawie 16 i brakuje 9 minut do 16 minut, więc o. I Nowa Huta i tam w ogóle nie spędzają czasu, patrzcie jechamy. Nie lubimy was ludzie z Nowej Huty, ha? Ha? Ha? My podcastowicze wakacyjni was nie lubimy. Lubicie ich z Nowej Huty? Nie, nie lubimy ich z Nowej Huty. Okay. Już minęło podcast, nawet podkład nawet się nie zorientowałem, więc. Na razie.